Takim żyliśmy w świecie. Taśma trzecia, ścieżka druga. Ignacy Mościcki Podobnie jak wielu innych działaczy i wybitnych jednostek tego pokolenia, również Ignacy Mościcki wychowywał się i dojrzewał w tradycjach walk wyzwoleńczych i w atmosferze radykalnego patriotyzmu, rozbudzonego tak silnie w 1863 roku. Ojciec jego Faustyn brał czynny udział w powstaniu pod pseudonimem Markiewicz. To też wspomnienia tych walk, lokalnych zwycięstw i ostatecznej klęski, nadziei na interwencję i całkowitego osamotnienia, były w domu Mościckich żywe i bezpośrednie. Syn Ignacy urodził się 1 grudnia 1867 roku w Mierzanowie w Ziemi Płockiej. Wykształcenie średnie rozpoczynał w zamościu, a kończył je w prywatnej szkole polskiej w Warszawie. O tym okresie wspomina Mościcki w swojej autobiografii. Że z pewną niechęcią odnosił się do nauk pamięciowych i narracyjnych, że czasem miał trudności w wyrażaniu swoich myśli w słowie i piśmie, ale posiadał dużą łatwość, a nawet celował w przyswajaniu sobie nauk ścisłych oraz w logicznym rozumowaniu. Szczególnie pociągały go nauki z zakresu fizyki, matematyki i chemii. Na wyższe studia politechniczne wyjechał do Rygi, gdzie młodzież narodowości polskiej stanowiła prawie trzecią część ogółu studiujących. Choć dominowali tu Łotysze i Niemcy Bałtyccy, a wykłady na Politechnice odbywały się w owych czasach w języku niemieckim, Ryga była jakby stolicą dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1887 91 Mościcki prowadził tu studia na Wydziale Chemii Technicznej i ukończył je pomyślnie. Wplądany czynnie w akcje polskich organizacji niepodległościowych zdecydował się na opuszczenie kraju. Po zawarciu Związku Małżeńskiego oboje mościccy wyemigrowali więc w drugiej połowie 1892 roku do Londynu, gdzie młody inżynier zamierzał kontynuować umiłowane studia fachowe. Wymagania realnego życia pogrzebały jednak rychło te pociągające, ale kosztowne zamiary, zmuszając go do podjęcia uciążliwej pracy fizycznej. W takich trudnych warunkach, w ciągłej walce o byt materialny przetrwał Ignacy Mościcki lat 5 w stolicy Anglii. Jako czynny członek organizacji polskich stykał się coraz częściej z rodakami zamieszkałymi w Londynie, którzy uważali, że ten młody człowiek, posiadający tak gruntowną i szeroką wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, odznaczający się niepospolitym zmysłem nowatorskim w dziedzinie technicznej, marnuje swoje uzdolnienie i siły w szablonowej pracy zarobkowej. Na skutek ich zabiegów Ignacy Mościcki otrzymuje w 1897 roku od profesora Uniwersytetu Fryburskiego Józefa Kowalskiego propozycję ułatwienia mu stałego pobytu w Szwajcarii poprzez zaangażowanie go na stanowisko asystenta przy Katedrze Fizyki piastowanej przez Kowalskiego. Propozycja została oczywiście z wdzięcznością przyjęta, a okres szwajcarski mający trwać lat 15 zaważył decydująco na losach i indywidualności twórczej Ignacego Mościckiego. Atmosfera wolnej, liberalnej, demokratycznej w każdym szczególe codziennego życia, pracowitej i szanującej pracę Szwajcarii była sprzyjająca dla pełnego rozwoju wszelkich twórczych i wybuchowych talentów. Była też, o czym nigdy zapominać nam nie wolno, prawdziwie przyjazna dla Polaków w okresie niewoli ich ojczyzny i ucisku ich kultury. Tu przechowywano drogocenne pamiątki narodowe w zamku wilskim. Tu znalazły spokojny azyl, a nawet oparcie, różne polskie organizacje niepodległościowe, polityczne, społeczne lub charytatywne oraz liczne wybitniejsze, prześladowane albo ścigane przez władze zaborcze jednostki. Tu wreszcie ujawniły się i rozwinęły takie polskie talenty naukowe jak Stanisława Kostaneckiego, prezesa szwajcarskiego Towarzystwa Chemicznego, jak Marcelego Nędzkiego albo uczonego światowej sławy Gabriela Narutowicza, albo Józefa Kowalskiego, czy Ignacego Mościckiego i wielu innych. Po kilkunastu latach wytrwałej, tak wielostronnej, tak owocnej pracy twórczej, nazwisko Ignacego Mościckiego było znane szeroko w świecie naukowym, technicznym i przemysłowym. Osiągnięciami jego interesowali się tacy luminarze wiedzy, jak Albert Einstein, czy też William Crookes, a fryburski rząd kantonalny darzył go jako wybitnego obywatela szczególnymi względami. Z każdego tematu, którym zainteresował się Mościcki, wydobywał na światło dzienne jakąś nowość, jakiś fragment udoskonalenia czy postępu. W jego ręku procesy technologiczne potęgowały swoją dynamikę, a uważane dotychczas za niemożliwe, stawało się osiągalne. Mogły to być czasem sprawy tak drobne jak usuwanie perlistej wilgoci z szyb szklanych lub tak doniosłe w skali światowej, jak utylizacja praktycznie nieskończonych ilości azotu z powietrza do celów nawozowych i technicznych. W każdym przypadku Mościcki chwytał w lot samą istotę zagadnienia i dawał rozwiązanie nie tylko nowe, ale i zdumiewająco proste i racjonalne. Taki typ wytrawnego naukowca i badacza, z jednej strony znającego ponadto dokładnie literaturę patentową, a z drugiej przepojonego zmysłem praktycznym, był wówczas wysoko ceniony i poszukiwany w uprzemysłowionych i cywilizowanych krajach Europy i Ameryki. Wszystkie więc drogi do osiągnięcia najwyższego osobistego powodzenia stały przed Mościckim otworem. Nie miało to jednak dla niego najmniejszego znaczenia wobec perspektywy powrotu do kraju i służenia swoją wiedzą, energią i talentem narodowi polskiemu. Gdy więc w 1912 roku Senat Politechniki Lwowskiej zwrócił się do niego z propozycją objęcia Katedry Elektrochemii i Chemii Fizycznej w tej zasłużonej uczelni, Mościcki bez chwili wahania przenosi się do Lwowa, by rozpocząć od podstaw w nowych warunkach, w nowym środowisku swoją pracę dyktowaną przez nowe konieczności. Fryburski Zarząd Kantonalny zaś ofiarowuje Mościckiemu w darze za długoletnią i tak owocną pracę kilkanaście ton cennej aparatury naukowej, którą Mościcki posługiwał się w swoich twórczych pracach i w eksperymentach na skalę półtechniczną. Ten POSAK przywozi do Lwowa i przekazuje go bezinteresownie na własność Politechniki. W charakterystyce osobowości Ignacego Mościckiego nie można pominąć faktu, że na samym początku XX wieku, gdy rzucił się na problematykę azotową, był w skali światowej samotnym pionierem w tej dziedzinie. Motorem, który skierował go na tę drogę, było pesymistyczne mniemanie sformułowane w 1898 roku przez Kruxa, że z powodu szybkiego wyczerpywania się złóż saletry czylijskiej, głównego wówczas źródła azotu nawozowego, świat stanie około 1960 roku przed widmem katastrofy głodowej. Pierwsze odkrycie Mościckiego wskazujące na możliwość uzyskania kwasu azotowego poprzez utlenienie azotu z powietrza było rewelacją naukową i technologiczną pierwszej klasy to też w ciągu następnych lat i dziesięcioleci sytuacja uległa radykalnej zmianie. Tematem tym, tak nowym i interesującym technologicznie i tak doniosłym z ekonomicznego punktu widzenia, zajmowało się coraz więcej wybitnych talentów z najróżniejszych działów wiedzy i praktyki technicznej. Było też faktem notorycznym, że większość ówczesnych i późniejszych pionierów syntetycznego przemysłu azotowego, który z upływem czasu stawał się jedną z najpotężniejszych gałęzi przetwórstwa w świecie, Pionierów tak znakomitych jak Birkeland i Aide, jak Pauling, Schoenherr, Siebert, Karo i Frank, Haber i Bosch, Claude, Cazalet, Fauser i inni, miała oparcie w możnych koncernach finansujących milionowe wydatki na kosztowne badania i próby techniczne w tej dziedzinie. Mościcki pozostając w Szwajcarii prawdopodobnie wziąłby czynny udział w tym wyścigu twórczym. Powracając do kraju w początkach drugiego dziesięciolecia tego wieku, podobnego oparcia materialnego mieć nie mógł i miał pełną świadomość tego stanu rzeczy. Chilowo trzeba było pokonywać cały splot pospolitych trudności związanych z organizacją i uruchomieniem nowej katedry we Lwowie. Najelementarniejsze bowiem potrzeby pracowni naukowej, dysponującej nad wyraz skromnymi dotacjami, wymagały nieustannie osobistej interwencji profesora. Tymczasem, już po upływie kilkunastu miesięcy, rozpętała się długotrwała, krwawa i niszcząca pierwsza wojna światowa, która w ciągu paru tygodni zaciążyła bezpośrednio i nad Lwowem. Mościcki intuicyjnie wierzył, że z tego potopu krzywd i niedoli ludzkich powstanie wolna i niepodległa Polska i szczepił gorliwie to przekonanie w umysłach swoich przyjaciół i swojego otoczenia. Owładnęła nim teraz myśl, że jego naczelnym zadaniem, a nawet obowiązkiem, jest przygotowanie jak największego zastępu ludzi uzdolnionych i zaprawionych do samodzielnego rozwiązywania różnych zagadnień twórczych, łączących się bezpośrednio lub pośrednio z odrobieniem wielkich zaniedbań i zacofania spowodowanego przez niewolę i podziały ziem polskich. Według oceny Mościckiego Polska była w stosunku do zachodniej i centralnej Europy cofnięta w rozwoju gospodarczym, technicznym i społecznym, ale nie kulturalnym, przynajmniej o pół wieku. Wyrównanie tego poziomu nie może być pozostawione wolnej grze sił, ani też ślepemu przypadkowi, gdyż wówczas zamiast systematycznego i kolejnego rozwiązywania zadań podstawowych osiągnie się tylko to, że najlukratywniejsze fragmenty zagarnie w swoje ręce kapitał obcy, prowadzący nierzadko eksploatację rabunkową. Powinniśmy, według Mościckiego, jak najmniej korzystać z usług obcych, choćby rzeczywiście przyjaznych nam narodów, gdyż pomoc taka jest z reguły bardzo kosztowna. Podstawową tezą Mościckiego było, że tego dziejowego zadania bez pomocy własnej nauki i własnej kadry wyszkolonych pracowników prawidłowo i z korzyścią dla całego narodu rozwiązać nie będzie można. Te założenia stały się drogowskazem jego działalności w okresie lwowskim. Od roku 1916 aktywność Mościckiego wzrasta bardzo wyraźnie. Dostrzega on już coraz konkretniej Konieczność wskrzeszenia niepodległego państwa polskiego i do tego przełomowego faktu usiłuje nagiąć i dostosować wytyczne swojego programu pracy. Nie zmniejszając więc ani na chwilę twórczego wysiłku w zakresie technologii chemicznej i elektrochemii, poczyna rozszerzać swoje zainteresowania w kierunku aktualnej polskiej problematyki przemysłowej, a zarazem kładzie stopniowo coraz większy nacisk na organizowanie i pielęgnowanie młodych kadr służących nauce polskiej a przenikniętych do głębi ambicją twórczą i nie mniej ważną zdolnością do pracy zespołowej. Akcję w tym duchu podejmuje Mościcki w ramach swojej katedry, a równocześnie w oparciu o małe grono inżynierów i polskich przemysłowców zjednanych dla tej koncepcji, tworzy we Lwowie w roku 1916 pierwszą placówkę naukowo-badawczą pod nazwą Metan, poświęconą początkowo aktualnej w tym środowisku tematyce naftowej. W roku następnym zaś Instytut ten poczyna wydawać fachowy miesięcznik pod tą samą nazwą. Te koncepcje i realizacje były widocznie dojrzałą potrzebą chwili, skoro w najbliższych już latach samo życie poczyna rozsadzać wąskie początkowo ramy tej inicjatywy. Powodzenie tych akcji jest uderzające. Z jednej strony wysoka aktualność podejmowanej i zwycięsko opanowywanej problematyki naukowej, z drugiej indywidualność twórcza Mościckiego, Poczynają jak magnesy przyciągać do Lwowa młodych adeptów nauki z wszystkich zakątków Polski. Napływ tych sił jest znacznie większy niż możność pomieszczenia ich w pracowniach katedry oraz metanu. Siłą faktów narzucane są wciąż nowe tematy z różnych działów technologii, wykraczające daleko poza zainteresowania naftowe. Zjawiska te potęgują się bardzo poważnie z chwilą odzyskania niepodległości i zjednoczenia ziem polskich. Już w 1920 roku okazuje się celowe, a nawet niezbędne, przekształcenie miesięcznika metan w czasopismo o ogólnej tematyce technologicznej pod nazwą Przemysł Chemiczny. Miesięcznik ten pod redakcją profesora Kazimierza Klinga i doktora Wacława Leśniańskiego rozwija się odtąd wspaniale i wszechstronnie. Podobny proces ewolucyjny przechodzi również placówka badawcza metan. Narzucające się tematy pracy przekraczają wielokrotnie nakreślone planem zadania. Nieodparcie narzuca się myśl podjęta niezwłocznie przez Mościckiego uogólnienia jego zadań i zmiany nazwy na chemiczny instytut badawczy, rozbudowania jego pomieszczeń roboczych i pomnożenia jego wyposażenia, a wreszcie ulokowania go w centrum państwa w Warszawie. Zasoby materialne tej placówki badawczej, wciąż skromne i niedostateczne, poczęły jednak systematycznie wzrastać, głównie z tytułu opłat za licencje patentowe wykorzystywane przez polski przemysł. Mościcki ustalił bowiem zasadę, przestrzeganą skrupulatnie przez wszystkich, począwszy od niego samego, że dysponentem wypracowanych patentów oraz wszelkich nowości jest wyłącznie sam Instytut, przeznaczający wpływy z tych źródeł na cele dalszej systematycznej rozbudowy i wyposażenia pracowni badawczych. Profesor Wojciech Świętosławski zauważył kiedyś słusznie, że o wiele łatwiej jest dokonywać odkryć w nauce, aniżeli realizować je w praktyce. Mościcki usiłował zawsze dostosować swoją inwencję twórczą do wymagań praktycznego życia. Ostatecznym celem jego wysiłków, pracy jego mózgu i jego koncepcji technologicznych była nie tylko nowa metoda, nowy patent, ale doskonalsze zaspokojenie potrzeb ludzkich. Na takiej podstawie oparły się już pierwsze wielkie prace badawcze Mościckiego. Podczas ferii wielkanocnych 1901 roku przeprowadził on pierwsze udane doświadczenie z utlenianiem azotu atmosferycznego w wysokiej temperaturze łuku elektrycznego. Rozumiejąc praktyczne znaczenie tego odkrycia, zrezygnował pod koniec tego roku z obowiązków asystenta przy katedrze fizyki, poświęcając się całkowicie sprawie wytwarzania kwasu azotowego metodą elektrotermiczną na skalę przemysłową. Po fachowej ocenie wyników tych prób technicznych Została stworzona w Szwajcarii organizacja pod nazwą Société de l'Acide Nitrique do dalszego finansowania tych prób, a rząd kantonalny przydzielił bezpłatnie trzy sale uniwersyteckie z odpowiednim wyposażeniem do dyspozycji Mościckiego. Gdy rozwiązanie tego problemu technologicznego zostało pomyślnie ukończone, a aparatura półtechniczna pracowała bez zarzutu, dotarła niespodziewana wiadomość o analogicznym odkryciu dokonanym przez dwóch badaczy norweskich – Birkelanda i Eidiego. Był to rok 1905. Metoda Norwegów była wszechstronnie opracowana. Mościcki pisze zatem w swojej autobiografii. Uznałem się wówczas za pokonanego, gdyż rozwiązanie norweskie było bardziej wartościowe. Nie była to jednak kapitulacja całkowita i bezwzględna. Mościcki usiłuje teraz udoskonalić swoją metodę w ten sposób, by wyrównać wydajności ilościowe z osiągnięciami Norwegów, a przewyższyć ich metodę w uzyskiwaniu kwasu stosunkowo bardziej stężonego. Podstawą tej odmiany stał się nowy piec z wirującym z zawrotną szybkością płomieniem elektrycznym. W wyniku nowej ekspertyzy przeprowadzonej przez fachowców angielskich pod przewodnictwem Kruxa w lecie 1908 roku podpisano umowę z firmą szwajcarską Aluminium Industrie AG w Neuhausen na budowę fabryki syntetycznego kwasu azotowego w Chipis metodą Mościckiego. Z tej właśnie wytwórni wyszła w 1910 roku pierwsza cysterna syntetycznego kwasu azotowego, a sama wytwórnia, do czasu odkrycia i zrealizowania syntezy amoniaku, cieszyła się dużym powodzeniem. W okresie wstępnym tych badań poczęły wyłaniać się trudności uboczne i zagadnienia wtórne, które trzeba było samemu rozwiązywać od podstaw. Można tu podkreślić, że i z tymi zagadnieniami uporał się Mościcki sprawnie, zgłaszając do opatentowania nowości np. w zakresie budowy wysokonapięciowych kondensatorów elektrycznych. Zdobyły one niebawem, w ostrej walce konkurencyjnej z dotychczasowymi modelami, dość znaczny rozgłos, szczególnie po ich zastosowaniu przy budowie stacji radiotelegraficznej na wieży Eiffla w Paryżu. Podobnie i w okresie lwowskim działalność Mościckiego ma na celu te rozwiązania twórcze i naukowe, które znachodziły niezwłocznie zastosowanie praktyczne. Tak było na przykład z patentami dotyczącymi przerobu emulsji naftowej, dotychczas uciążliwym produktem odpadkowym przy wydobywaniu ropy. Takie praktyczne cele miały na oku nowe metody przeróbki gazów ziemnych albo nowe zasady odparowywania cieczy korodujących silnie naczynia metalowe, albo nowa metoda wytwarzania na drodze elektrotermicznej związków cyjanowych z produktów naftowych i azotu, zrealizowana na skalę fabryczną wytwórni azot zbudowanej przez Mościckiego w latach 1916-18 w Borach pod Jaworznem. Rok 1922 przynosi dwa ważne wydarzenia wiążące się z osobą profesora Mościckiego. W wyniku walk, plebiscytu i podziału Górnego Śląska przypadła państwu polskiemu potężna fabryka chemiczna zbudowana w czasie wojny i zwana Reichs-Sztykstof-Werk-Chorzów w tym czasie druga co do wielkości wytwórnia azotniaku na świecie, pracująca metodą Franka i Karo. Zarząd niemiecki nowej jeszcze nieukończonej fabryki liczył się z możliwością przejęcia jej przez administrację polską, a równocześnie ufał, że jest to praktycznie niemożliwe. Na wszelki wypadek ograniczył do najniezbędniejszego minimum zapasy surowców i elektrod do pieców karbidowych, usunął z archiwum fabrycznego dokumentację techniczną i ruchową, oraz przygotował chwilowe zakwaterowanie niemieckiej administracji Chorzowa w pobliskim Bytomiu. Gdy na początku lipca 1922 roku zjawił się w fabryce chorzowskiej pełnomocnik rządu polskiego profesor Ignacy Mościcki i zażądał przekazania wytwórni państwu, inżynierowie oraz prawie cały personel techniczny złożony z Niemców w liczbie około 200 osób opuścił demonstracyjnie fabrykę. Podstawowy produkt ówczesnego Chorzowa azotniak nie był jeszcze znany i stosowany w rolnictwie centralnej i południowej Polski. Władze niemieckie zabroniły wwozu azotniaku Chorzowskiego do Rzeszy oraz tranzytu przez Niemcy, jak również powstrzymały dostawę elektrod z Boża. Władze te były przekonane, że w tych warunkach nowa administracja polska okaże się niezdolna do prowadzenia tej skomplikowanej fabryki i zaapeluje o powrót dawnej administracji niemieckiej. Sprawa nabrała rozgłosu światowego, To też. Musiał dokonać się tu wielki, publiczny egzamin sprawności technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej, zarówno Polski, jak i szkoły profesora Mościckiego. Strona polska rozporządzała początkowo tylko dwoma aktywami. Inteligentną i wysoce sprawną, przenikniętą duchem patriotyzmu, śląską załogą robotniczą oraz kadrą młodych, ambitnych i oddanych w sprawie inżynierów i techników. Kadrą szkoloną od kilku lat przez Mościckiego, Zaprowiono w rozwiązywaniu zadań nowych i trudnych. Mościcki nie wahał się ani przez chwilę przed wywołaniem ostrego kryzysu personalnego zarówno w Chemicznym Instytucie Badawczym, jak i w Fabryce Azot, przerzucając pewną liczbę uzdolnionych współpracowników do zagrożonego chorzowa. Ale egzamin ostateczny, po przełamaniu rozlicznych trudności, a nawet aktów sabotażu, uwieńczony został pełnym powodzeniem. Surowce wymaganej jakości, koks i wapno dostarczyła produkcja polska, elektrody poczęły przychodzić z Jugosławii, a niedomagania techniczne chorzowa zostały szybko usunięte przez Mościckiego i jego zespół inżynierski z Feliksem Zaleskim na czele. Szybko też zostały zbudowane nowe instalacje przetwórcze stanowiące logiczny ciąg produkcji azotniaku. Rolnictwo polskie przyjęło życzliwie nowe nawozy azotowe. A od 1924 roku zakłady chorzowskie znalazły się w rzędzie najrentowniejszych przedsięwzięć gospodarczych państwa. Zbytomia zaś poczęli teraz zgłaszać się pojedynczo technicy niemieccy z propozycją powrotu na dawne stanowiska w fabryce. Nie byli jednak już potrzebni i nie zostali zaangażowani przez zarząd Polski. Drugim ważkim wydarzeniem w 1922 roku było wspomniane już formalne przemianowanie placówki badawczej METAN na Chemiczny Instytut Badawczy oraz decyzja przeniesienia go do Warszawy. Nieco wcześniej rozszerzony został zakres prac naukowych i dydaktycznych profesora Mościckiego przez powierzenie mu Katedry Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Elektrochemii Technicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej. Prawie równocześnie trzeba było uzupełnić uszczuplone siłą faktów kadry naukowe i ruchowe w Instytucie Badawczym i Fabryce Azot. Aby sprostać tym licznym zadaniom, Mościcki rozwija gorączkową i wszechstronną działalność. Mimo to Fabryka Azot odczuwa najdotkliwiej i najdłużej ubytek kierowniczych sił na rzecz Chorzowa. Przedsiębiorstwo to, po przebyciu ciężkiego kryzysu, wyprostowuje się dopiero po upływie kilku lat – przy częściowej zmianie swojego programu produkcyjnego. Wcześniej dochodzi do równowagi Instytut Chemiczny, a po przeniesieniu go do zbudowanej w latach 1925-1927 własnej siedziby na Żoliborzu w Warszawie, obejmuje stopniowo swoim twórczym programem różne pierwszoplanowe zagadnienia z zakresu technologii chemicznej. W okresie warszawskim administracja Instytutu spoczywa w rękach wytrawnego organizatora i wybitnego człowieka doktora Zenona Martynowicza, którego treścią życia stała się ciągła rozbudowa programu prac i wyposażenia w nowoczesny sprzęt chemicznego Instytutu Badawczego. W drugiej połowie okresu międzywojennego Instytut zajmował się tak kapitalnymi zagadnieniami o dużym znaczeniu praktycznym, jak całokształt technologii węgli polskich, łącznie z badaniem ich przydatności do wytlewania i półkoksowania, jak wybrane tematy z zakresu chemii rolniczej oraz produktów spożywczych, jak zagadnienia elektrolizy albo produkcji kwasu siarkowego z siarczanów, albo możliwości wytwarzania metalicznego aluminium z surowców krajowych, wreszcie takimi jak syntezy kauczuków, a także niektóre zadania związane z obronnością kraju i temu podobne. Główną troską Mościckiego aż po rok 1939 był jednak zawsze rozwój i pielęgnowanie młodych kadr naukowych i twórczych, które przecież oddały później po II wojnie światowej, tak bezcenne usługi krajowi. On to zalecał wielkim państwowym fabrykom chemicznym oraz Instytutowi Badawczemu przyjmowanie na płatne praktyki wakacyjne możliwie wielu uzdolnionych studentów szkół wyższych. On popierał tendencję szerokich kontaktów naukowych za granicą oraz rozbudowę bibliotek fachowych. On był orędownikiem kreowania w Warszawie Akademii Nauk Technicznych. On zachęcał do jak najściślejszej współpracy wyższych uczelni z przemysłem polskim, wymagającym na każdym kroku unowocześnienia metod pracy. Ten okres twórczej działalności Mościckiego od 1898 do 1926 roku zamykał się uzyskaniem 29 patentów zagranicznych, 26 patentów polskich i ogłoszeniem w prasie fachowej zagranicznej i polskiej 57 artykułów i referatów naukowych. Wielki przełom w życiu i działalności Ignacego Mościckiego dokonał się 1 czerwca 1926 roku. Jako kandydat, wskazany przez marszałka Józefa Piłsudskiego, inicjatora i realizatora przewrotu majowego, został on wybrany w tym dniu na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej. Jeden z wybitnych publicystów i pamiętnikarzy emigracyjnych napisał o Mościckim, że nie miał ambicji politycznych i w konsekwencji nie odgrywał czynnej i samodzielnej roli jako prezydent państwa. Mniemanie to było zresztą dość rozpowszechnione. Ten sąd, pomimo wielu pozorów przemawiających za nim, nie wydaje mi się trafny i dostatecznie uzasadniony. Już we wczesnej młodości Mościcki miał wyraźnie zarysowane oblicze polityczne i społeczne, choć oczywiście na te zagadnienia i zjawiska nie reagował tak bezpośrednio, tak samodzielnie i tak aktywnie, jak na interesujące go żywiołowo sprawy technologiczne. W pierwszym okresie studiów ryskich Zygmunt Balicki zwerbował go do Zetu. Mościcki przekonał się jednak szybko, że ta ideologia i to zgrupowanie nie odpowiada jego umysłowości i temperamentowi. Opuścił więc jego szeregi i podjął współpracę z ruchem socjalistyczno-rewolucyjnym. Nastawienie to spotęgowało się wyraźnie w latach pobytu w Londynie. Radykalny i bojowy ruch niepodległościowy grupował się tam dookoła czasopisma Przedświt, a Mościcki stawał się stopniowo coraz aktywniejszym działaczem w tym środowisku. W latach 1894 95 Mościcki nawiązał w Londynie pierwsze kontakty z Józefem Piłsudskim i jak wielu innych, nawet najodporniejszych psychicznie polityków, uległ czarowi jego osoby, jego myśli i słów, czarowi jego dynamicznego i porywającego temperamentu. Zbliżając się do trzydziestego roku swojego życia, Mościcki był już skrystalizowaną indywidualnością, której dominował zmysł twórczy i przebojowy, dociekliwy i nowatorski oraz temperament równocześnie radykalny i wyjątkowo zdyscyplinowany. Nie podporządkowując nigdy swojego wypracowanego własnym wysiłkiem światopoglądu ciasnej i twardej dogmatycznej doktrynie, miał jednak wyrobiony sąd o fundamentalnych zagadnieniach społeczno-politycznych, który później ułatwił mu tak niepomiernie sterowanie harmonijne i sprawne wielkim zespołem robotniczym, z którym zetknął się w czasach niezwykłych w Chorzowie. Przyjaźń z Józefem Piłsudskim, szczera i głęboka, zacieśniła się znacznie w okresie lwowskim. Mościcki mógł teraz stwierdzać coraz częściej, że przewidywania Piłsudskiego z lat 1890 i 1900, tak namiętnie krytykowane i zwalczane wówczas, poczynają sprawdzać się niezawodnie. Wzmacniało to oczywiście jego wiarę w rozum i intuicję przyjaciela. Osobiście Mościcki był uosobieniem wiedzy rozległej i ścisłej, człowiekiem nad wyraz prostolinijnym i uczynnym, pogodnym i skromnym, pozbawionym wszelkich znamion egocentryzmu. Nie był chciwy ani władzy, ani formalnego dostojeństwa, ani popularności. Toteż objęcie urzędu prezydenta było dla niego w istocie rzeczy ciężką ofiarą i poświęceniem wszystkiego, czym żył dotychczas otoczony atmosferą powszechnej życzliwości, głębokiego szacunku i prawdziwego uznania dla jego osiągnięć. Zaraz na początku prezydentury Mościcki ustalił dla siebie kilka wytycznych zasad, które może redukowały jego rolę jako pierwszego obywatela państwa, ale przekreślały wszelką możliwość mącenia w narodowej kadzi przez czynniki nieodpowiedzialne. Było to szczególnie ważne w początkowym okresie formowania się niepodległości Polski. Uważał więc, że istotna historyczna odpowiedzialność za losy państwa spoczywa aktualnie na barkach Józefa Piłsudskiego, w którego wierzył i któremu ufał bezgranicznie. Eugeniusz Kwiatkowski. W takim żyliśmy świecie. Taśma trzecia, koniec drugiej ścieżki.